Dostęp do internetu zapewnia firma Hornet www.hornet.pl Konkretne problemy, konkretne rozwiązania Poza rządem Wszyscy gotowi są zawsze na najgorsze U nas na najlepsze Poza rządem, środa 19. tylko w Radiu Pryzmat Ten obfityw w wiele dżingli. Początek był. Zawdzięczamy naszemu realizatorowi Radia Pryzmat Krzysztofowi Tobiaszowi. Bardzo się cieszę, że o nim mówimy za każdym razem. Dzisiaj poza rządem będziemy rozmawiać z Piotrem Pawłowskim. Dobry wieczór. Który jest przedstawicielem Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. A rozmawiać będzie Agnieszka Kurleto i Jaszka Golińska. I dzisiaj... Nazwa jest jakby, yy, sugeruje trochę coś innego niż to, czym się zajmujecie poniekąd. Tak, organizacja działa od roku 2003. Jest to jakby yy, nazwa historyczna. Yy, początkowo były szerokie plany, żeby to był yy, rozwój regionalny ogólnie pojęty, natomiast yy, w praktyce yy, skupiliśmy się na pomaganiu osobom niepełnosprawnym, na dążeniu do tego, aby ich życie było niezależne, aby mogli sami funkcjonować, aby mogli żyć wśród nas, aby mogli żyć na takich samych zasadach, mieli, aby mieli takie same prawa i głównie skupiamy się na Wsparciu tych osób z uwzględnieniem szczególnym osób niewidomych i słabowidzących. Organizujemy dla nich szkolenia, kursy, porady prawne, spotkania indywidualne i prowadzimy wiele projektów, które dotyczą albo ich bezpośrednio, albo dotyczą sfery życia, w których często biorą udział. No właśnie, dość istotne i takie charakterystyczne dla Waszej organizacji jest to, że zwykle organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi zajmują się jakimś wycinkiem ich życia, a Wy nie poniekąd zajmujecie się, zajmujecie się każdą przestrzenią ich życia, od właśnie jakichś... E, e, Narzędzi, które mają im usprawnić życie, od porad, które mają ułatwić po właśnie szkolenia czy pomocy w wejściu w rynek pracy? To dlatego, że problemy osób niepełnosprawnych nie leżą tylko w nich, natomiast też w świecie, który ich otacza. Doszliśmy do wniosku, że aby poprawić ich... Los, aby, aby w, mogli swobodnie żyć wśród nas, to musimy dotrzeć też do miejsc, które są dla nich zamknięte. Okazało się, że utrudniony dostęp dla takich osób jest na przykład w nauczeniach wyższych, czy w, na, w hotelach, w restauracjach, w urzędach. I naszym celem jest dotarcie też do ludzi, którzy z nimi pracują, czy którzy służą im, jak w, w urzędach publicznych, aby znosić te bariery, aby jeśli już ta osoba pokona swoje własne problemy związane z niepełnosprawnością, nie miała też tych problemów, kiedy wyjdzie z domu i będzie chciała podjąć samodzielne życie na własny rachunek z podniesionym czołem i Realizując siebie. Czyli po prostu e, w... w... Podejmujecie wszystkie problemy związane z tym, że człowiek jest istotą ist, funkcjonującą w społeczeństwie i właśnie każdy z nas jest świadomy, czy w jakiś sposób wyobraża sobie, ile trudności ma osoba niepełnosprawna, a ile tych trudności można po prostu życzliwością zmienić, czy prawem, czy, czy właśnie takimi szkoleniami, jakie Wy organizujecie, jak właśnie dla hoteli i restauracji, na czym polegają takie szkolenia, które mają uświadomić w pewien sposób tym osobom pracującym w hotelach i restauracjach e, i jak zajmować się takimi osobami, jakim usprawnić po, to życie, czy pozwolić funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Przede wszystkim taką pierwszą informacją, jaką dostają uczestnicy takich szkoleń e, jest to, że osoba niepełnosprawna jest taka sama jak każda inna osoba. Nie wymaga ona jakichś szczególnych, specjalnych y, względów, y, nie wymaga jakiś szczególnego rodzaju y, pomocy, natomiast y, y, trzeba y, ją traktować tak samo y, i wymagać od niej tego samego, co od innych osób. To mówię o, na przykładzie uczelni wyższych, że nie chodzi o to, żeby ktoś przechodził z egzaminu na egzamin, bo jest niepełnosprawny i trudniej mu się uczyć. Trzeba mu po prostu zapewnić odpowiednie warunki, które zniwelują te różnice pomiędzy osobą niepełnosprawną, a osobą sprawną. Staramy się być fundacją, która nie daje marchewki, tylko daje, y, znaczy która nie daje ryby, tylko daje wędkę. Y, a stosujemy metody y, zachęty, czyli marchewki, ale też czasami y, kija, bo niestety, ale y, bardzo często te problemy też y, są wśród osób y, niepełnosprawnych, na przykład y, wśród... Osób wśród rodzin, które posiadają osoby dzieci niewidome, yy, może być takie przekonanie, że yy, to dziecko sobie nie poradzi, więc trzeba je we wszystkim wyręczyć. Wtedy a jest my podwójnie jakby niepełnosprawności. Tak, chcę nie pomagać, pokazać, że trzeba mu pomagać, przełamywać wszystkie bariery i dążyć do tego, aby jego rozwój był. Yy, zrównoważone, aby parło do przodu i aby potem żyło wśród nas i wykonywało taki zawód jak, jak my, dziennikarza czy, czy, czy w organizacji pozarządowej. Myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, że trzeba te osoby traktować normalnie. Co tkwi w nas, że boimy się osób niepełnosprawnych, boimy się w pewien sposób im pomóc, czy mamy jakieś opory przed czym? To wynika przede wszystkim z tego, że na co dzień nie spotykamy takich osób, one nie uczą się w tych samych szkołach co my. To też jest spowodowane tym rozdziałem systemu szkolnictwa podstawowego, że dzieci niewidome uczą się w specjalnych szkołach, a dzieci sprawne uczą się w powszechnych szkołach. I w ten sposób dochodzi do sytuacji, kiedy spotyka się taka osoba sprawna z niepełnosprawną, gdzie spotykają się dwa różne światy, obce dla siebie, no i wynika w ten sposób naturalna bariera. Trzeba do takiej osoby podejść jak do każdego człowieka z sercem, z empatią, nie pomagać na siłę, zapytać grzecznie czy, czy ktoś, bo taka osoba oczywiście ma więcej problemów w takich sytuacjach codziennych, trzeba spokojnie zapytać, może ta osoba nie potrzebuje pomocy, sobie świetnie poradzi, a jak potrzebuje no to wtedy zapytać o co dokładnie chodzi. Taką jeszcze inną rzeczą, jaką mogę przytoczyć, to może, może może na jakichś przykładach w jakiś sposób pomóc takim osobom. Na przykład osoba niewidoma. Myślimy, że nie wypada do niej powiedzieć na, na pożegnanie do widzenia albo miło cię, miło cię zobaczyć. A to nieprawda, dlatego że te osoby funkcjonują w, w, w tym języku, w którym my funkcjonujemy i to jest przyjęte, żeby mówić sobie do widzenia. I to, to, to właśnie to jest jedna z tych takich barier, które rzeczywiście nas hamują i wydają nam się dziwne, śmieszne, powiemy coś takiego i nam potem głupio, a nie powinno być. A czy to też nie wynika z takiego strachu, że boimy się tym, co powiemy, że zranimy taką osobę po prostu? Oczywiście taka osoba ma uczucia i też nie lubi, jeśli jedyną rzeczą, na jaką zwracamy uwagę jest jej niepełnosprawność. Jeśli ciągle jakoś tam dajemy dać do zrozumienia tej osobie, że robimy coś, bo ona jest niepełnosprawna, no to wtedy zaczyna się czuć źle i to właśnie przez taką naszą nadmierną opiekuńczość, takie na, na, na, nadmierne zwrócenie uwagi na, na jej niepełnosprawność yy, właśnie szkodzimy, a nie pomagamy. Na pięciu sekundach. To, to, to, to jest, jest. Light show. Light show. To jest. Light, light show. Na cmentarz i porodówkę. Krew osób niepełnosprawnych na rynku pracy? Bardzo źle, bo ludzie prawda, niepełnosprawni, nie mają dostępu do pracy, nikt ich nie chce przyjąć. No, no dosłownie no nie mają szans. To jest taka wegetacja dla tych osób. No to jest makabry. Weźmy takie rencistę, który... Pracuje tam 30 lat, wypadek będzie miał, czy emerytury po 40 latach, on dostaje 1100 zł, czy 1200 zł. Powinni do nich podchodzić jak do ludzi normalnych. Nie traktować ich, że są niepełnosprawni. Wiem, że teraz sytuacja trochę się polepsza, wiesz, się przynajmniej o tym mówi. Uważam, że osoby niepełnosprawne pewno fizycznie, psychicznie to, jest to tak samo, mogą pracować dobrze, a nawet jeszcze lepiej, ponieważ. Oni chcą, mają kwalifikacje i jedyną rzeczą to jest właściwie to, żeby mieli, jak w tej pracy funkcjonować, poruszać się. I wydaje mi się, że nawet czasami w tej pracownik może być w ten sposób lepszy, bo niego to jest radość, że może pracować na siebie pomimo. Osoby nawet niewidome mają tak zwaną nocną wartę, ponieważ one słyszą lepiej. Kompletnie się nie orientuję, chociaż męża mam niepełnosprawnego, właśnie jest na wózku inwalidzkim. pracuje w swojej firmie przy komputerze i odbiera telefony i tak jego praca wygląda mając w pewien sposób specjalistę w studiu Pawle powiedz nam jak wygląda tak naprawdę sytuacja osób... o przepraszam Piotrze na, na rynku pracy osób niepełnosprawnych czy naprawdę jest tak źle czy jest nieźle czy poprawia się ta sytuacja Zróbmy takie porównanie. Jak myślicie, ile y, procent y, osób, niewidomych, y, ja ile, y, osób niewidomych ma zatrudnienie? Z 10? Dokładnie około 9. Natomiast zgadnijcie, ile osób niewidomych ma zatrudnienie u naszych sąsiadów w Czechach? Z 50? 30%. Blaśka o... powinna grać a w jesteśmy... A jesteśmy na tym samym y, poziomie y, rozwoju, co Czechy. Więc y, ogólnie porównując się do sąsiada, wypadamy bardzo źle. To wiąże się y, z takimi faktami, jak y, strach firm y, przed zatrudnieniem takich osób. Myślą, że to są osoby niewykwalifikowane, natomiast około z, y, 1500 osób niewidomych studiuje na uczelniach wyższych. I tak naprawdę wystarczy takim osobom dać odpowiednie narzędzia, które jakby rekompensują tą ich niepełnosprawność, tak jak jest w przypadku osób niewidomych. I one potrafią się nauczyć tego samego, co my, a nawet lepiej, bo mają większą motywację, żeby sobie poradzić w życiu. Jest, ja u siebie na stronie internetowej też przeprowadzam taką sondę. Oczywiście to jest sonda internetowa, więc nie reprezentatywna. natomiast jest pytanie, co najbardziej demotywuje same osoby. Między innymi to jest strach przed utratą renty. Osoby, które przed wejściem na rynek pracy mają taką rentę, ona wynosi około 525 zł renta nie jest dana na całe życie. Bardzo rzadko to jest orzeczenie takie o niepełnosprawności na, na zawsze, znaczy o, nie, o, o przyznaniu renty. I takie osoby mogą dorobić określoną, określoną kwotę pieniędzy. To jest 689 zł. I wypada na to, że taka osoba maksymalnie może zarabiać 1214 zł na rękę co pozwala na życie, ale takie powiedzmy na bardzo, bardzo niskim poziomie. Już nie mówiąc o jakby osobistym rozwoju poprzez dalsze kursy szkolenia, naukę języka i tak dalej. Natomiast mając tą rentę, tam w pewien sposób sobie od czasu do czasu dorabiając, bo wiadomo to, ta praca w, u tych osób, o tą pracę u tych osób jest jeszcze trudniej. Więc wiadomo, że wolą mieć coś pewnego, niż ryzykować y, utratę tej renty, y, a potem zostać y, na całkowitym bezrobociu i nie mieć środków do życia. Y, przy czym koszt życia takich osób jest znacznie wyższy, bo mają większe potrzeby. I tu jest właśnie ta możliwość, tu jest ta obawa przed tą pułapką świadczeniową czy pułapką rentową, y, która blokuje y, ludzi. I, y, Inną taką kwestią to jest brak miejsc pracy dostosowanych do potrzeb takich osób, też często brak wsparcia wśród rodziny, niskie wykształcenie, bo w dalszym ciągu zdecydowana większość osób niepełnosprawnych ma podstawowe wykształcenie albo średnie. A to też wynika z pewnych innych, bardziej skomplikowanych kwestii. Natomiast tak naprawdę jest mało zawodów, które takie osoby niepełnosprawne nie mogłyby wykonywać. Wszystko zależy od pracodawcy, od tego, żeby stworzyć też tym pracodawcom możliwość zatrudnienia takich osób, czyli odpowiednie prawo ale też kwestia pracy z, z takimi osobami, aby ich aktywizować zawodowo, doszkalać, kierować poprzez doradztwo zawodowe. W każdym razie to jest praca z, z całym systemem, bo wiele tych, wiele tych aspektów wychodzi i powoduje to to, że tylko kilka procent osób jest zatrudnionych. Czy można powiedzieć, że prawo w Polsce nie jest przychylne osobom niepełnosprawnym w pracy. Tak. Dam taki przykład, który był, ale naszej fundacji udało się to prawo zmienić. Jeśli chodzi o rynek pracy, to było, było, było, było takie prawo, które E, zmuszało, e, zmuszało do, e, do zwołania na, do, z, przez Państwową Inspekcję Pracy do kontroli e, te, tego miejsca pracy, e, czy ono jest dostosowane e, przed zatrudnieniem takiej osoby, natomiast e, e, udało się to prawo zmienić e, i, i i w tym momencie go nie ma. Natomiast też był problem z tym, że osoby niewidome, osoby niewidome nie mogły poświadczać podpisem różnych dokumentów. Po prostu ich, ich podpis nie był ważny i tak jak nasz kolega pracownik, który jest niewidomy, brał ślub, to szantażował przez jakiś czas swoją partnerkę, że ich ślub jest nieważny, ponieważ ich prawą prawo, e prawo nie respektuje tego jego podpisu no i udało się to też przewalczyć dlatego, że y, naprawdę jakiś taki charakterystyczny podpis wystarcza do tego, aby y, brać na siebie zobowiązania i podpisać dokumenty. No ale gdyby te podpisy nie były ważne, to ci ludzie nie mogliby praktycznie nic zrobić, bo A założyć w... konto w banku trzeba się podpisać. Wszystko wymagało jakiegoś rodzaju pełnomocnictwa czy, czy wyręczania tej osoby przez inne sprawne no co jest po prostu dyskryminujące? Tak samo w, podczas wyborów, jak wspominaliście w Krakowie, trochę poprawiła się sytuacja osób słabowidzących i niewidzących. Mówiłeś to poza, poza anteną, także podziel się z naszymi słuchaczami. Nasza fundacja wprowadziła do wyborów ostatnich na prezydenta Krakowa w drugiej turze nakładki dla osób niewidomych i słabowidzących, nakładki na karty do głosowania, aby mogły w sposób tajny oddać samodzielnie głos. Chodzi, chodziło o to, aby zagwarantować prawo, które jest prawem zapisanym w Konstytucji i w najważniejszych ustawach o wyborach powszechnych. Jest to oczywiście jeden z elementów ułatwiających oddanie głosu takim osobom bo też może być równie dobrze głosowanie przez internet. Każdy sposób jest dobry, my wybraliśmy taki, udało się to zrobić w Krakowie, udało się to zrobić w Warszawie, w, w, też w tym roku w wyborach prezydenckich udało się to zrobić w Zakopanem i w Warszawie również. To jeszcze jak już jesteśmy na poziomie takiej polityki samorządowej, to macie projekt związany z samorządem. Tak, jest to projekt Samorząd Równych Szans. Polega on na dotarciu do samorządów wszystkich szczebli, współpracy z nimi i nagradzanie ich za projekty przyjazne osobom niepełnosprawnym. Mieliśmy w zeszłym roku pierwszą galę, w której nagrodziliśmy 39 różnych jednostek samorządowych za te projekty, które realizowali. Na przykład podobał mi się taki projekt w Szczecinie, to była kawiarnia, w której spotykały się osoby chore psychicznie ciekawe pomysły. Ja z 39 myślałam, że to będzie tylko kilka e, nagród. E, w tym roku też będzie e, kolejna edycja tego projektu. Jak najbardziej. To będziemy czekać, czy w Krakowie, czy Kraków otrzyma e, ową nie wiem, statuetkę przyjaznego miasta. Kraków bardzo z nami współpracuje, Urząd Miasta i jest na bardzo dobrej drodze do tego, aby bez problemu zgarnąć tą nagrodę. Będziemy monitorować, tak jak wy monitorujecie działań, demokracja w działaniu, tak, to jest kolejny, jeden z waszych projektów, gdzie przyglądacie się ustawom prawu dotyczącego niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne, dlatego, że prawo powstaje w Sejmie, więc prawo trzeba pilnować, Trzeba monitorować, trzeba naciskać, jeśli jakiś zapis jest zły i dlatego tym zajmuję się, zajmują się e, moi szefowie e, z oddziału warszawskiego i, i, i sam, sam prezes fundacji. Oni, którzy najlepiej znają się na tych sprawach e, jeżdżą do Sejmu, naciskają, lobbują, e, monitorują. Starają się, aby to prawo było przyjazne dla osób niepełnosprawnych i aby z nich, z tego prawa wyrzucić te wszystkie bezsensowne zapisy. Tak jak na przykład udało się zapewnić kandydatom na studia, niepełnosprawnym kandydatom na studia, to, żeby nie było czegoś takiego jak egzamin pisemny, obowiązkowy dla osób na przykład niewidomych, bo i też do takich sytuacji dochodziło. Six eyes. Tylko główka została na wierzchu, więc ją smoknął w bez przeszkód i, I królewna nie żaba w betonie, z królewiczem po postki już tonie I'm <laughs> więcej połowy z naszego programu, więc robimy taką krótką przerwę na wiadomości z naszego małego podwórka. E, pierwsza informacja i przy okazji konkurs dla Was to Teatr Mumerus, który chce się podzielić z nami wejściówkami do, na swój spektakl Ampuć, który zawsze zachwalamy tutaj z I Także mamy pytanie, które brzmi, e, czym jest Ampuć? Wasze interesujące odpowiedzi chcielibyśmy, byście przesłali nasz mail, redakcja małparadiopryzmat.pl Czekamy z tym do myślę, środy czy wtorku do środy, do środy. przy czym e, cały spektakl będzie 7 marca o 19 mamy trzy potrójne wejściówki trzy podwójne wejściówki tak, e, także jest o co walczyć My jesteśmy wyrozumiałe, ale muszą być twórcze odpowiedzi. Tak. Natomiast e, z takich informacji, które się już wydarzyły, z projektów, które się wydarzyły, myślę, że pamiętacie Stowarzyszenie Międzynarodowe Trynale Grafiki w Krakowie. E, miałam okazję brać udział w, w finisażu wystawy e, dzieł, dyplomowych absolwentek ASP w Krakowie, który miał miejsce w Galerii Oko dla Sztuki 2. Ta wystawa właśnie była poświęcona trzem artystkom, które stworzyły swoje grafiki. Charakterystyczne niewątpliwie dla całej wystawy było, było to, że utrzymane były dzieła w tonacji czerni i bieli. Pojawiło się Sporo osób, nie tylko przyjaciół artystek, ale także kilku profesorów. profesorów, była bardzo sympatyczna atmosfera, a dlaczego zachęcam Was, ponieważ już 9 marca odbędzie się kolejna wystawa, tylko to będą dyplomy z Akademii Pedagogicznej, Więcej informacji jak zwykle na naszym blogu www.pozarzadem.blog.onet.pl Tam też znajdziecie linki do stowarzyszenia, jak i przykładowe grafiki, które stworzyły, stworzyli artyści. Natomiast teraz dzięki Krzysztofowi Tobiaszowi posłuchamy krótkiej relacji, czy krótkiej opinii o, o dziełach artystek, a później znowu wrócę i jeszcze coś posłuchamy. Rzadko promuje się młodych twórców, a to jest właśnie fantastyczna inicjatywa, która działa w ten sposób, że Chcę pokazywać twórczość młodych osób, absolwentów uczelni. Mam nadzieję, że wiele osób właśnie przychodząc tutaj widziało grafiki. Chciałabym, żeby przez pokazywanie tych grafik nawet tutaj w Akademii Krakowskiej wzrosło zainteresowanie wśród ludzi grafiką właśnie taką warsztatową, czyli nie komputerową, tylko no, powrót do korzeni. Małgorzata Olkówska. ja jestem profesorem, prowadzę zajęcia z rzeźby w Uniwersytecie Pedagogicznym. Wydziale Sztuki, ale również z naszymi studentami grafiki w kierunku grafika prowadzę formy przestrzenne i tak właśnie taka refleksja na tej wystawie przyciągnęły bardzo moją uwagę może z racji pewnego skrzywienia zawodowego rzeźbiarskiego, prace pani Kucwaj, które są w nich, są takie formy bardzo jakby przestrzenne takie bryły się właściwie znajdują bo to są właściwie dyptyki, dwie takie prace, najbardziej rzucają się w oczy, które jak Gdyby dopełnia tej formy, która jest na grafice, samo ustawienie. w pewien kąt one do siebie przylegają, jakby na zasadzie trochę otwartych drzwi, ale równocześnie tworzą jeszcze dodatkową przestrzeń, dodatkowy taki odbiór. To posłuchaliście relacji z wystawy i pierwszych opinii po obejrzeniu dzieł dziewczyn. A teraz posłuchacie dlaczego stworzyły takie, a nie inne dzieła, dlaczego w takiej tematyce i dlaczego czerni biel. A zacznie pani Anna Jogodowa. Posłuchajcie. Chciałam pokazać tak naprawdę moją wieloletnią fascynację światłem i ciemnością. Długo obserwuję właściwie te zmiany między dniem i nocą. I mieszkam w takim miejscu właściwie, gdzie w nocy gasną wszystkie światła i można to wtedy zobaczyć właściwie, te różnice między słońcem i księżycem. I to zauważam, że to chyba w ostatnich latach najbardziej mnie interesuje. Dzień dobry, mam na imię Katarzyna i Jestem ubiegłoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Zaprezentowane tu prace no, są pracami dyplomowymi. Robiłam je w pracowni w Krasło-Druku u profesora Henryka Ożuga cykl ten nazywa się Zapory Tamy. Inspiracją do powstania tego cyklu, myślę, że pierwszym takim impulsem było to, że mój tato jest inżynierem, hydrotechnikiem, Budował, buduje, bardziej budował zapory. Więc było to dla mnie takim impulsem, żeby, zresztą bardzo fascynu fascynują mnie te obiekty. Konstrukcje ich dla mnie są niesamowite i po prostu stwierdziłam, że nie, to musi być cykl dyplomowy. Dominika Wrycowska cykl moich dyplomowych grafik to Ukryta. Jest to pewien zapis tęsknoty po utracie mamy. Inspiracją dla powstania tych grafik były zdjęcia z czasów młodości mojej mamy. Dotarłam do albumu, gdzie moja mama miała gdzieś mniej więcej 20 parę lat i one natchnęły mnie do tego, aby jakby spróbować stworzyć portret mamy. W pewnym sensie też odbieram te swoje grafiki jako autoportrety. Głównym motywem jest postać kobiety i wypełnia ona całą przestrzeń grafiki. Zadziwiające jest w pewien sposób na tej wystawie to, że wszystkie trzy panie trzymają się właśnie tej tonacji czerni i bieli. Trzy wystawy, trzy artystki trzymają się właśnie tej tonacji. Dlaczego ty stworzyłaś swoje grafiki właśnie w tej tonacji? Podejrzewam, że to wyszło z tego, aby pokazać grafikę jako klasyczną. W moim przypadku to wyszło z tego, że kontrast czerni i bieli najbardziej pokazuje kontrast między światłem i ciemnością. No ja powiedzmy od zawsze robiłam pracę, przynajmniej na w klęsło czarno-białe. Wydawało mi się, że jakoś uzyskam mm, przez to jakąś, nie wiem, syntezę, kolor mógłby rozpraszać coś w tych pracach. Ta inspiracja czarno-białym zdjęciem była dla mnie takim właśnie motywem przewodnim. I staram się stworzyć coś w rodzaju kliszy fotograficznej, właśnie takiej starej, czarno-białej fotografii. I dlatego może chciałam też ograniczyć środki, czyli skupić się tylko na czerni i bieli, na szarościach, a nie wprowadzać już koloru. Kolejnego jakby, kolejnej wartości graficznej, plastycznej. Stowarzyszenie Międzynarodowe Trynale Grafiki zaprasza Państwa serdecznie na kolejną wystawę w Oku dla Sztuki. W dniu 9 marca będzie to wystawa też najlepszych dyplomantów, ale z Uniwersytetu Pedagogicznego. Wystawę otwieramy w środę o godzinie 18 i wszystkich młodych ludzi zapraszamy. Dziękuję. Ja też Was serdecznie zapraszam na wystawę. Warto, szczególnie, że patronuję jej stowarzyszenie. Myślę, że jest ono gwarantem pewnej jakości. Natomiast jeszcze tak na koniec, wiadomości oczywiście. Chciałam Wam przypomnieć o tym, żebyście szukali informacji, ale też zajmowali sobie wolny czas na ósmy Festiwal Przedsiębiorczości BOS, który jak już. Mieliście okazję słyszeć, rozpocznie się 28 marca, a będzie trwał do 1 kwietnia. Będzie to seria bezpłatnych szkoleń i szansa na rozwój dla studentów wszystkich krakowskich uczelni, Celem projektu jest zarówno edukacja w zakresie przedsiębiorczości, ale też rozwój osobisty uczestników. Istotne jest to, że na te szkolenia trzeba będzie się zapisywać w takim specjalnym systemie. Dlatego zachęcam Was, byście regularnie sprawdzali stronę festiwalu, byście nie przegapili momentu, w którym trzeba będzie się zapisać, bo limit miejsc jest na niektóre szkolenia naprawdę szybko wyczerpywany. My będziemy obecni tam na na pewno, jakbyście chcieli nas tam gdzieś spotkać. Sami będziemy się rozwijać osobiście, jak i w zakresie przedsiębiorczości i Radio Pryzmaty. Z radością patronuję temu festiwalowi. Oczywiście, na wspomnianym blogu naszym są wszystkie informacje na bieżąco podawane. Już niedługo będzie również harmonogram samego festiwalu. Serdecznie Was zachęcam, a zanim przejdziemy z powrotem do naszego dzisiejszego gościa, to jeszcze chwila muzyki. Pozarządem. Program o organizacjach pozarządowych. Makes me love again As pretty as a girl can be So beautiful Every morning she makes me a cup of coffee With a smile on her face I'm a man in love And she's glorious There is one girl in my life That makes me love again As pretty as a girl can be So beautiful Every morning I wake up and I think of you With a smile on my face I'm a man in love And she's glorious Oh baby I Want you to stay in my life Deep, This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love. Krzysztof Tobiasz, nasz realizator, wzniósł się na wyżyny swojej wyobraźni. Takiej twórczości dawno u nas w nie było, muszę przyznać, na, na żywo. Ja bym stwierdziła, że odkrywa swoje um, talenty DJ-owskie po prostu. Mam nadzieję, że długo nie będzie ich ujawniał na naszym programie, ale... No, trzeba dziw rozumiałem, ale wracając do naszego głównego wątku, e, kolejną rzecz, na którą zwróciłam uwagę, przeglądając Wasze zajęcia, e, znaczy projekty, mówiąc poprawnie, było to, że Wy e, też u, uświadamiacie wszystkim w koło, społeczeństwu, jak wygląda samo życie e, takiej osoby niepełnosprawnej. Przybliżacie jej po prostu zwykłą codzienność. No i co dla mnie ważne, walczycie z stereotypami. To jest jednym z tych projektów, tym się, tym, który się tym zajmuje. Była kampania "Otwórzmy Oczy. I e, powstał portal Strona, która jest poświęcona właśnie walczeniu też ze stereotypami dotyczących osób niewidomych, e, słabowidzących, niepełnosprawnych była kampania głównie medialna, polegająca przede wszystkim na walczeniu ze stereotypami dotyczącymi osób niewidomych, które w naszym społeczeństwie wciąż są żywe, no i wciąż są głupie. Jak to stereotyp? Podam kilka przykładów takich stereotypów. Na przykład myślimy, że osoba niewidoma ma, tak jakby w sądzie, ma lepszy słuch niż osoba sprawna. To nieprawda, ona ma taki sam słuch jak każda inna osoba, tylko przez to, że nie widzi, więcej informacji odbiera słuchem. To jest jakby kompensacja tego zmysłu wzroku, poprzez to, że My możemy na coś spojrzeć, nie musimy czasami słyszeć czegoś, nie musimy tego dotykać, bo tam większość, większość rzeczy odbieramy wzrokowo, natomiast osoby niewidome odbierają większość rzeczy dotykiem albo słuchem, co nie, co nie zmienia faktu, że ten słuch jest i dotyk jest taki sam jak u osób sprawnych, bo mamy, jesteśmy tak samo zbudowani. Inną taką też, takim stereotypem jest to, że takie osoby są muzykalne. O, oczywiście zdarzają się takie e, tacy wspaniali artyści jak Stevie Wonder e, czy Andrea Bocelli, natomiast są też tacy niewidomi, którym słoń nadepną na ucho i e, no, nie zaśpiewają, nie, nie zagrają, e, bo po prostu nie mają do tego talentu. E, innym takim stereotypem jest też taki bardzo pasujący do naszego kraju podejrzewam, że to jest stereotyp, który panuje głównie w określonych regionach i wśród określonych grup, to jest to, że ktoś jest niewidomy, bo to jest kara boska za jakieś grzechy oczywiście takie też hasło się pojawiają, natomiast najlepiej przejść z, najlepiej to zbyć milczeniem też taki jeden ze stereotypów to to, że dzieci osób niewidomych też rodzą się niewidome. Jeśli to jest wada genetyczna, to jest jakieś prawdopodobieństwo, natomiast to określa lekarz, a nie prawda ludowa. Bardzo często te dzieci rodzą się w pełni sprawne i też są bardziej samodzielne niż dzieci y, osób sprawnych, dlatego, że bardzo często stają się przewodnikami swoich rodziców. Y, oczywiście można jeszcze wymienić y, y, wiele takich stereotypów. Y, ale zapraszam wszystkich na, na, na naszą stronę wwwOtwórz oczy oczywiście bez polskich znaków.org. Tam można o tym poczytać na spokojnie to wszystko zgłębić też skorzystać z różnych innych ciekawych rzeczy na tej stronie. Także serdecznie zapraszam. Wybór Waszych projektów jest bardzo trudny, bo jest naprawdę bogaty, bogata jest Wasza fundacja w działania. Tak pomyślałam teraz, że może powiedzmy o teflopodcastach, bo to tak trochę w klimacie radia. Tak, to są radiowe audycje szkoleniowe dla osób niewidomych i słabowidzących, w których autorzy tych, tych, tych nagrań przybliżają w jaki sposób korzystać z pewnych programów, z, z pewnych y, aplikacji, urządzeń. Y to jest projekt, który, który zainicjował jedna z osób niewidomych, Michał Dziwisz, który ten problem, znaczy, który tego typu audycje zauważył na anglojęzycznej stronie. On potem to rozwinął. Nasza fundacja to od niego przejęła, zapewniając mu dalszy rozwój i wsparcie finansowe. Także osoba niewidoma to wymyśliła, to prowadzi, jest redaktorem naczelnym, i to jest jakby takie, takie audycje prowadzone przez niewidomych dla niewidomych y, o sprawach y, o, ważnych dla osób niewidomych i, i o tych najnowocześniejszych technologiach, które pomagają y, uczyć się czy, czy funkcjonować na coś. A jeszcze wspomnijmy o pełnosprawnym studencie. To już wspomniałeś, że jednym z problemów jest właśnie otwartość uczelni wyższych na, na studentów. To czym zajmuje się ten projekt? To są coroczne konferencje, już były cztery. To jest takie forum wymiany doświadczeń, wymiany dobrych praktyk, wymiany zdania, pomysłów między przedstawicielami wyższych uczelni. Na ostatniej konferencji był też przedstawiciel z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Filadelfii, który opowiadał, jak to jest rozwiązane za oceanem. Jednym z takich pozytywnych efektów tych konferencji było tak jakby upoważnienie czy w większości uczelni dla fundacji, w której pracuję, aby reprezentowała właśnie te wszystkie problemy podczas prac w sejmowych komisjach nad ustawą o szkolnictwie wyższym, żeby znalazły się tam lepsze zapisy dotyczące niepełnosprawnych studentów, niepełnosprawnych doktorantów, a także niepełnosprawnych ludzi, którzy aplikują na, na kierunek. I już jesteśmy blisko sukcesu, bo ta ustawa jest w tym momencie w Sejmie, będzie głosowana i jesteśmy na dobrej drodze, żeby właśnie zapewnić, zapewnić tym osobom tak jakby prawnie, bo wiadomo, że czasami prawo rozmija się z rzeczywistością, ale powinno się zaczynać od prawa, a potem a potem e, przejść do rzeczywistości. E, I to naprawdę, to naprawdę się wszystko da załatwić, wszystko się da e, zrobić, zorganizować. E, I podejrzewam, że coraz, coraz, coraz częściej e, dzięki tym udogodnieniom e, będzie więcej osób e, niepełnosprawnych na studiach i, i to, będzie, to będzie po prostu codzienność. No tak jeszcze na koniec. Chciałam Cię poprosić, żebyś jeszcze raz powtórzył, gdzie można znaleźć Waszą fundację, gdzie jest Wasza siedziba i adres z Waszej strony. Adres naszej strony to jest www.fir.org.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Wystarczy wpisać, kto ma konto Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Nasz adres to jest ulica Wybickiego 3a. Zapraszamy wszystkie osoby niewidome i słabowidzące, jeśli potrzebują jakiegoś wsparcia, czy... czy, czy jakiejś konkretnej pomocy. Można podejść albo można też zadzwonić y, do nas i, i my w, udzielamy porad prawnych związanych z niepełnosprawnością. Y, też y, udostępniamy, y, znaczy przetwarzamy, jak ktoś do nas przyniesie książkę, przetwarzam ją na plik tekstowy, żeby ta osoba mogła z niej korzystać w wygodny dla siebie sposób. Też na koniec chciałbym wszystkich, którym leży na sercu to, co my robimy i, i los osób niewidomych, słabowidzących i w ogóle sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce do tego, aby zapoznali się z tym jeszcze, co robimy i kto ma ochotę może yy, przeznaczyć dla nas, bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego, yy, 1% z podatku dochodowego. Zachęcam Was wszystkich, a zanim się pożegnamy, to zapomniałam jeszcze Wam wspomnieć, że e, Pan Wisław Hołdys jeszcze e, z Teatru Mumerus e, zapowiedział, że każdy, kto przyjdzie do teatru e, przed spektaklem na hasło Radio Pryzmat bilety, wejściówki na spektakle e, w cenie 10 zł. Także zapamiętajcie to hasło Radiopryzmat, a ci, którzy stworzą odpowiedź, czym jest ampuć, e, wysyłają na naszego maila redakcyjnego czyli redakcja małpa radiopryzmat.pl mogą otrzymać podwójne wejściówki właśnie na spektakl. Także zachęcam Was i zachęcam jeszcze do odwiedzenia naszego bloga www.pozarzadem.blog.onet.pl Tam też znajdziecie linki do naszego dzisiejszego gościa. I informacje bieżące dotyczące zarówno Festiwalu BOS, jak i Teatru Mumerus zachęcam serdecznie i dziękuję za uwagę Agnieszka Kurleto, Aśka Golinska, a był u nas Piotr Pawłowski z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Zapraszam na audycję. Tradycja to jest coś ekstra, a gościem będzie święta świętego Wita. Zachęcam do posłuchania. Zamykam oczy, czekam martwy czas. Dajemy dzięki krakowskiemu dostawcy internetu Hornet. Ulica Wielopole 12. Zasadniczo pobieżnie my nazywamy Marysia. Ale tak chcemy jej dać jakoś bardziej nowocześnie. Jest takie jedno imię dobre dla dziewczynki. Jakie? Tradycja. Powiedz mi, co to jest właściwie tradycja? On ciągle o to pyta, mówi, że to jakaś dziewczynka. Tradycja to jest coś ekstra. Tradycja to jest coś ekstra. A w Radiu Pryzmat dzisiaj zanurzymy się w średniowiecze, a to za sprawą dzisiejszych gości, członki świty świętego Wita. Kim są nasi dzisiejsi goście, czym się zajmują i w jaki sposób przeniosą nas kilka wieków wstecz, dowiecie się już za chwilę, a na początek wybór muzyki przeze mnie dokonany będzie to utwór muzyki Antigua, utwór El Cantero Castiglas.